lko la oruf buenos dias señor sierra buenos aires hello my name's Forrest. vors vorskamp good morning vietnam söberchnie tam państwa Promu linii Stenna Line znajduje się obecnie w Dublinie e, w, i możemy powiedzieć w dzielnicy Dan Jest to taka jakby podmiejska mała miejscowość, kto, w której jest port morski. E, znajduje się, jak wspomniałem, na pokładzie promu i będę płynął na drugą stronę Morza Irlandzkiego do portu angielskiego e, Holyhead. Zatem serdecznie witam Państwa w moim bardzo króciutkim sprowadzaniu z mojej podróży do kraju rodzinnego. Wybrałem prom, bo znudziły mi się samoloty, ciągle latam tymi samolotami i latam, a dawno nie płynąłem promem. Z tego co ostatnio pamiętam, to ostatni rejs był na, po, na, na pokładzie promu Karsibur, chyba jeden albo dwa, albo trzy, albo cztery, bo chyba były cztery te promy. trochę wolnego, bo w Irlandii, właśnie w Dublinie jest długi weekend i postanowiłem przepromować się do Anglii, potem autobusem do Londynu. Samolot mam wieczorem, zatem dwa małe piwa ze znajomymi w Londynie i potem samolocik do Brukseli i z Brukseli mam dalsze etap podróży już do Poznania. Zatem zapraszam na dalszy, na dalszy ciąg podróży. Dobry wieczór Państwu znajduje się teraz na rufie promu, rufa to jest tylna część y, tego, tej jednostki pływającej dla tych co nie wiedzą mayday, mayday. Anyone copying channel 9? i muszę powiedzieć, że statek strasznie popieprza są to nowe promy niedawno zakupione przez Teneline i naprawdę imponująca jest prędkość pomimo tego, że może wcale nie jest spokojne ogromne dwa silniki i śruby, no mnóstwo, mnóstwo białej piany z tyłu. Dobrze, proszę Państwa, prawie nic nie słuchać, zapewnie kończę. I pada deszcz, pada, dawno nie padało. Dobry wieczór, znajdujemy się już z suchą nogą na walińskiej ziemi. Sucha noga na walizkiej ziemi, także suchy pysk, bo niestety morze było bardzo wzburzone i nie byłem w stanie nic Noga i suchy pysk na walizki ziemi i przepraszam wszystkich walidczyków za to, że powiedziałem wcześniej, że Holyhead jest w Anglii. Anglików wytrujemy gazem jak szczury! Tak jest, gazem! Zatem autobusik i jedziemy dalej. Dziękujemy. godzina Victoria Couch Station. Houston, we have a problem. Po 12-kodzinach od wyjazdu z Dublina jestem w Londynie. Man, I can't fucking believe this. Another basement, another elevator. How can the same shit happen to the same guy twice? Małe spotkanko, śniadanko. What's on the menu this evening, sir? Bardzo prosimy. Śniadanie gotowe. Prosimy do stołu. I spotkamy się później, proszę państwa, dziękuję. Bardzo kurwa jego mać chętnie serdecznie witam ponownie tym razem relacja z autobusu numer 507 z Victoria Street I co ty, jak to posadzcie, go na przystanku zaraz przyjedzie 509, nie dobra. Jest. Jadącego do centrum. Mam zamiar się tam właśnie spotkać z znajomymi Co za akcent. No, dobrze, to tyle i zapraszam na kolejną relację. Londyn zapłakany deszczem. To niemożliwe jest! To jest niemożliwe! Na szczęście są niepotrzebny. Absolutnie niemożliwe. Niemożliwe. jest tak zwany mój ulubiony irlandzki deszcz, czyli jesteś cały mokry, ale w zasadzie nie wiesz dlaczego, bo deszczu nie widać, nie czuć po prostu taka londyńsko-irlandzka mrzawka. Tego się nie zapomina. Zapraszam za kilkanaście, kilkadziesiąt minut na kolejną króciutką relację. Tam kolejny raz znajdujemy się już na rogu Bridge Street z pięknym widokiem na Big Bena Godzina 11.33 Piękny widok na Młyńskie Koło, czyli Millennium Wheel, którego pasażerem miałem okazję być tego lata I cóż proszę Państwa, deszcz dalej pada Absolutnie niemożliwe. Nie ma, niemożliwe Będziemy coś zjeść moją koleżanką i zapowiedz coś O Boże! Skąd się wziął? Taki piękny! Zdydzi się No dobrze, może później z niej wyduszę jakieś rozmowy Dobrze, proszę Państwa eee, To tyle Mam nadzieję następna relacja z Piccadilly Circus albo z Oxford Street Zobaczymy gdzie dojdziemy Znajdujemy się da Downing Street number 10. Eee, tu mieszka Tata, czyli Bond. James Bond. Postaram się wejść. może zobaczymy czy, jaki rodzaj jej na śniadanie. Spytam się strażników, w czym mogłem wejść. Mają karabin, kurczę, boję się. Momentik. You expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. To ja jestem policja. Halo. Halo? Niestety, bez przepustki się niestety nie uda. Przepustkę trzeba, jak to się mówi, wyrobić. Na co niestety nie mam czasu. Dobrze proszę Państwa, idziemy dalej. I za dalej nic nie chcę mówić. Pozdrawiam. Dzień dobry Państwu, kolejne wejście antenowe. Tym razem pozdrawiam z Trafalgar Square, gdzie w ubiegłą niedzielę była wielka parada i wielka, e, nie wiem, czy to się mówi, sztampa? Ponieważ była kolejna rocznica bitwy pod Trafalgarem i właśnie stoję pod kolumną na samej górze, której stoi postać odlana bodajże z brązu Nelsona. Wcale nie Nelsona Piqueta, tylko Nelsona tego co no to tam wojował z Hiszpanami, z Wielką Armadą. Dotykając jednego z czterech wielkich lwów chciałbym pozdrowić Łukasza z Detroit. Żeby nie myślał, że nie myślę o nim i o jego porych zębach. Dzisiaj przychodzą do mnie koledzy z wiertłami udarowymi. Będziemy razem borować dziury. Dobrze. Pozdrawiam, zapraszam na następne wejście. Good evening, ladies and gentlemen. I'm the Irishman in New... now New York. I'm the Irishman in London. Now I'm standing on the Piccadilly Circus Street. It's rainy day, it's rainy afternoon, so I'm a little bit wet, so maybe Iza will tell her words. Kurwa, tak was good She's unpredictable, ladies and gentlemen, all the Irishmen talking like that, very hard, very hard. Okay, ladies and gentlemen, we are going now for the dinner. I we'll try to eat something good, maybe nice steak. Okay. Stay tuned, listen to my podcast, listen to my podcast. Natalka, dla all of, this is transmission from London. Okay. Spuszczanie dla Martina z Bristolu. Weszliśmy do fajnej kafejki. Zaraz uh, obok. Zaraz będzie kawusia. Oxford Street na małą kaweczkę, żeby nie było, że Bristol w Bristolu. Zaraz będzie kawusia. Kawę mają dobrą i dwie Polki w środku pracowały. Bardzo miłe, bardzo miłe. Widzisz, synku? Tak wygląda balero. Dzień dobry, znajduję się właśnie na ulicy Reagan Street w centrum czyli w Apple Store w Londynie właśnie mam w ręku czarnego iPod'a Video. zmieniłem język na polski zresztą czekam na mojego iPod'a Video. niestety coś są kłopoty z dostarczeniem ale mam już właśnie w ręce czarnego zmieniłem język jak już wspomniałem na polski i w ustawieniach wideo zauważyłem zakładkę podcasty wideo. Więc proszę Państwa, prawdopodobnie to jest następna generacja naszego działania. Czyli podcasty, a potem podcasty wideo. Dobrze. Zobaczymy co dalej. Zresztą mogłem w tym sklepie zamieszkać. Jest tu wszystko chyba. Wszystko, co co mi do szczęścia potrzebne. Jedna mała uwaga. iPod czarny jest bardzo ładny, ale z białym dokiem niestety wygląda... Trochę nie do mu z białym dokiem Nie no to, to jest skandal no, Więc ja zamówiłem sobie białego No i pan tego nie bierze proszę pana To fuszerka pani I czekam i czekam i naprawdę jest malutki Nie powiem, leciutki, malutki, i ładniutki Dobrze proszę państwa Pozdrawiam z Regent Street, zaraz jakiś wpis zrobię z internecie Bo tu można korzystać za darmo Więc pozdrawiam Podcast z angielskiej taksówki Dlaczego nie Numer boczny 32 64 Я как бы не управлял, но, с этим так. Serdecznie witam z toalety pokładowej Beninga 737. Znajdujemy się mniej więcej na wysokości 10 tysięcy metrów. No i cóż, yy, udałem się do toalety, by czynności zielogiczne yy, wykonać. Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję. No, nie, to jedziemy. Serdecznie witam kolejny lot. Zaraz udaję się do Poznania. Mam nadzieję. Wiem, że ten podcast jest nieciekawy, ale po prostu chciałem, mam dyktafon, w Polsce chcę kupić drugi dyktafon, no i kto nie chce, niech nie słucha i w ogóle, i, i, i tyle po prostu. Za chwilę będę w Poznaniu i mam nadzieję, że mnie ktoś na lotnisku powita, bo, bo jak nie to, to nie, ale głupoty gadam. Józef, już się Boga. co teraz będzie? No i już w Poznaniu serdecznie, witam ponownie, znajdujemy się w mieszkaniu mojej sympatycznej przyjaciółeczki, koleżaneczki, najlepiej jak jej nie nazwać w ogóle, bo, bo jest miła i po co, i dobrze. I będziemy zaraz się bawić nowym, yy, zejdę z, z normalnego taśmowego, z normalnego taśmowego, yy, yy, jak to się nazywa, yy, dyktafonu na cyfrowy, który w drodze kupna, to tyle. Dzień dobry, witam. Nagranie kontrolne. Będziemy sprawdzać, czy działa sprzęt. Witam, witam. Witam w słoneczny poranek. List, jeszcze październikowy dzień. Październikowa niedziela, już ostatnia. Szykujemy obiadek. Za chwilę spacerek na pięknym, w pięknym parku Cytadeli. No Zobaczymy w jakim parku, ale planujemy tam. I jeszcze kwiatki i z nich zapalimy u Dorotki. Ha. Dobrze, dziękuję. To tyle. A za chwilkę kawka i ciacho i herbatka. Dobry czekaj. Pauza. Pauza. z jest lo lotnisko Luton na którym będę miał przyjemność niewątpliwą spędzić noc czyli 6.30 lot do Dublina specjalnie wybrałem to lotnisko bo na nim jeszcze nie byłem myślałem że będzie lepiej na Stansted a nie jest lotnisko zapyziałe malutkie no i siedzenia jeszcze bardziej niewygodne niż na Stansted zatem usadowiłem się gdzieś z boku Usadowiłem się w miarę wygodnie, bułki zrobione przez panią Iwonę N. Kola nabyta przed chwilą za funta 40, radio gra, jedzenia pełno, nad bagażu też. No i co? proszę Państwa, aha, miałem nie mówić, proszę Państwa. Nagrywam tą notatkę na moim nowym dyktafonie nabytym w drodze kupna. Dyktafon marki Olympus i stereofoniczny mikrofon marki Panasonic. Mam nadzieję, że będzie to wszystko jakościowo lepiej. To specjalnie dla podcastu kupiłem dość dobry tektafon cyfrowy i dość dobry mikrofon stereo, co nie, było łatw, co nie było łatwe kupić mikrofon stereo. Zatem proszę Państwa, serdecznie pozdrawiam i mamy godzinę 10 wieczorem. Może coś będę jeszcze gadał dopóki o 5.30 nie zostanie otwarta bramka. Na lot FR 386 London Luton to Dublin. To by było na tyle. Ty mi słuchasz do cholery? Chyba się udało. Pan bredzi od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia. No zróbcie coś z tym, kurwa.